Rozdział 28. Lamanici zostają pokonani w wielkiej bitwie. Dziesiątki tysięcy ginie w walce. Wieczna niedola jest przeznaczona niegodziwym, a sprawiedliwym niekończące się szczęście. I stało się, że gdy lud Amona osiedlił się w Jerszon, gdy założono tam kościół i rozstawiono armię Nefitów wokół Jerszon wzdłuż całej granicy kraju Zarachemla, armie Lamanitów przyszły za swymi braćmi przez puszcze. I nastąpiła straszliwa bitwa, jakiej nie znano pośród wszystkich ludów tego kraju od czasu, gdy Lechi opuścił Jerozolimę. I dziesiątki tysięcy lamanitów zostało rozgromionych i zabitych. Nastąpiła też straszliwa rzeź pośród nefitów, jednak lamanici zostali odparci i rozgromieni, a nefici powrócili do swego kraju. I był to czas wielkiej żałoby i lamentowania w całym kraju pośród wszystkich ludów nefitów słychać było lamentujących. Lament wdów opłakujących mężów, ojców opłakujących synów, córka opłakująca swego brata, syn opłakujący ojca. I tak odgłos ich lamentowania słychać było pośród całego ludu, wszyscy opłakiwali swych zabitych bliskich. I rzeczywiście był to dla nich czas żałości, czas powagi, czas postu i czas modlitwy. Tak upłynął piętnasty rok panowania sędziów nad ludem Nefiego. I są to dzieje Amona i jego braci, opis ich wędrówek w Nefi, ich cierpień w tym kraju, ciężkich przeżyć i trudności, a także opis ich niezmiernej radości, przyjęcia, jakiego doznali ich bracia i ich bezpieczeństwa wierszą. I niech Pan, Odkupiciel, wszystkich ludzi błogosławi ich duszę na zawsze. Są to dzieje wojen i walk pośród Nefitów oraz wojen Nefitów z Lamanitami. Tak upłynął piętnasty rok panowania sędziów. I od pierwszego do piętnastego roku nastąpiła zagłada wielu tysięcy ludzi i straszliwy rozlew krwi. Ciała wielu tysięcy pochowano w ziemi, podczas gdy ciała tysięcy innych gniją w stosach na powierzchni ziemi. Wiele tysięcy opłakuje utratę swych bliskich i mają powód, by się o nich trwożyć, gdyż zgodnie z przyrzeczeniem Pana ich bliscy zostali skazani na wieczną niedolę. Tymczasem wiele tysięcy innych opłakuje utratę swych bliskich, raduje się i podnosi na duchu, wiedząc, że zgodnie z przyrzeczeniami Pana ich bliscy zostali wyniesieni, by żyć po prawicy Boga, w stanie nigdy niekończącego się szczęścia. I tak widzimy, jak wielka jest nierówność ludzi z powodu grzechu, występków i władzy diabła zdobytej nad nimi za pomocą jego przebiegłych planów, które wymyślił, by usidlać serca ludzi. Widzimy z tego, że ludzie potrzebują z całą pilnością pracować w winnicach Pana i mamy wielki powód do żałości, jak również do radowania się, żałości z powodu śmierci i zagłady wielu ludzi, a radości ze względu na światło Chrystusa prowadzące do życia.